Cześć wam, tu Alan Watt i słuchacie Karing Through The Matrix 29 maja 2016. Właśnie sobie przypomniałem, że dwa tygodnie temu w czasie nagrywania padał śnieg, a dziś jest wysoka wilgotność, jest częściowo słonecznie, bardzo mocno spryskane niebo oczywiście i barometr jest bardzo nisko grożąc deszczem, może później burzą, a licznik wilgotności jest bardzo, bardzo wysoko. Także pokazuje to Wam, jak z tą całą kontrolą pogody i spryskiwaniem i tak dalej, są tego ogromne skutki, większe niż nawet widzicie. I co mnie fascynuje także, to ilość badań wykonywanych na ludziach, przez wiele, wiele lat, znowu, powtarzałam tyle razy, musicie zrozumieć, że żyjecie w stałej propagandzie, która daje wam rzeczywistość. Stała propaganda. Od momentu, kiedy rozumiecie pierwsze słowo, wchodzi propaganda, żeby upewnić się, że dostaniecie prawidłową wersję jej. I co znaczy i tak dalej, kiedy zaczynacie swojać wyrazy. Nic nie dzieje się przez przypadek. Nic. I Jacques i Low i wiele innych filozofów zwrócili uwagę na to, że stajecie się tym, czym jesteście szkoleni, żeby stać się. Wielka, wielka prawda i zawsze tak było. I jak opowiadania moralne są wam dawane dla szczególnych celów, przez tych, którzy rządzą i czego chcą dokonać w ludności. I to znosi się do dzisiejszego, do dzisiejszej nowoczesnej fikcji, która daje wam poprawność polityczną, co macie myśleć, co mówić, czego nie mówić, co jest złym myśleniem, jeżeli myślicie w ten sposób, jesteście źli i czujecie się winni, tak jak jesteście szkoleni. Stale, znowu, to, te wszystkie filmy. Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego Stany wypuszczają tak dużo filmów o prawnorządności. Powodem jest, żeby dać Wam fałszywe wrażenie całego systemu sprawiedliwości i powodów, dla których istnieje. I jak niektórzy policjanci w filmach lub w programach telewizyjnych nie mogą spać, aż nie złapią sprawcy, widzicie, na lityż boską nie mogą spać, muszą go złapać i nie śpią po nocach, widzicie. Widzicie. w ten sposób jesteście szkoleni, żeby myśleć i nigdy nie widzicie odwrotnej strony, gdzie oni wszyscy chcą bardzo szybko awansować, chcą wspiąć się na górę, chcą wspiąć się wysoko bardzo szybko i naprawdę nie zależy im, kogo uznają za winnego. Bardzo często dzieje się tak, bardzo często i ja nie zgaduję, bo wyszło tyle spraw w Kanadzie i Brytanii i innych, gdzie goście siedzieli w więzieniu przez lata, przez 20 lat lub dłużej, a później test na DNA wskazał, że byli niewinni. Później wychodzi w czasie dochodzenia, że chcieli kogoś za szybko uwinić. Czasami nawet pokazują to w filmach fikcyjnych. Facet wychodzi w jakimś dużym mieście i mówi Nie zależy mi, głowy muszą być ucinane tu, głowy muszą być ucinane. Mamy zaspokoić ludzi, widzicie. I tak to działa. A następnie szpitale, to samo ze szpitalami. Jack Illo powiedział, że to wszystkie, że te wszystkie dramaty o szpitalach, które oglądacie, to są czystą, czystą propagandą. Aby upewnić się, numer jeden, chcą uzyskać te różne rzeczy. Numer jeden, kiedy lądujecie w szpitalu, jesteście w ich rękach kompletnie i ulegacie temu ochoczo to, co chcą z was, w was wdrożyć. Nie zadawaj pytań, bierz, co ci dają, rób, co każą. Nie zadawaj żadnych pytań, widzicie i fascynujące jest, jak bardzo dobrze to działa. Wraz z szczepionkami. O, to nauka. Nie możecie dyskutować z nauką, powiedzą Wam, aż nie wgłębicie się w historię szczepienia. Niesłychane być świadomym, że tyle różnych szczepionek jest podawane, a nie ma żadnego uzasadniającego testu, żeby sprawdzić, czy działają. Nie, ja nie żartuję. Rozmawiałem na te tematy w i znajdziecie wszystko w sekcji archiwalnej na caringthurdymatrix.com. Ja ich wam nie znajdę, bo nie mam czasu, nie wspominając życia, żeby znowu poruszać te tematy, ale jeżeli jesteście zainteresowani, możecie je znaleźć, możecie wejść do sekcji archiwalnej, możecie poczytać o historii szczepienia i tak dalej. I sprawdźcie ogólnikowo wszystko, Zna znajdziecie oficjalne oświadczenia, tam znajdziecie cokolwiek jest wypuszczane i aktualnie pokazują, że duży procent ludzi zachowuje na coś, zachoruje na coś negatywnego po otrzymaniu tych szczepionek. I dowiecie się, że te że podwójne, też zaszczepione badania nigdy nie były przeprowadzone. To dlaczego je podają? Dlaczego je podają? Tyle rzeczy uważacie za oczywiste, bo jesteście w tym szkoleni. W naszym systemie świat, który teraz jest niby kierowany przez ekspertów i pamiętajcie, że niektórzy ludzie, którzy pomagali w planowaniu tego systemu, dosłownie plany na 5, 10, 15, 20, 50, 100 lat, pomogli zaplanować ten system, Bertrand Russell, jak Bertrand Russell otwarcie, otwarcie pisał na ten punkt, temat w pewnym momencie, o zmniejszeniu liczby ludzi, wyszk w szkole wyszkolić ludzi, aby nie ufali sobie w używaniu własnej logiki, aby po prostu wierzyli ekspertom. Nieważne, co eksperci powiedzą, zostaną wyszkoleni, żeby wierzyć. Nawet kiedy nie jest logiczne. I tu dziś jesteśmy. O, nie możesz dyskutować z nauką. I znowu, Wydaje mi się, rok czy dwa lata temu przeczytałem artykuł o tych w wszystkich różnych faktoidach, które wam dają w medycynie i w wielu innych rozmaitych polach. I powiedzieli, jak większość tych faktoidów jest obalonych przez badania, które wychodzą w następnym roku. Widzicie, jest tyle różnych grup tam i organizacji z wyciągniętymi rękoma podarowiznę na badania i badania ponowne i własne zadania i itd., tak itd. Tak Faktycznie większość tabletek, które są na rynku powinny być za darmo, bo my podatnicy funduszujemy je przez uniwersytety za każdego dolara danemu uniwersytetowi oni dają, do, oni dają dolara dla studentów, żeby pracowali nad poszczególnymi problemami i żeby pracowali, pro, przeprowadzali badania w poszczególnych y, dziedzinie naukowej, jakikolwiek chcą. I, I kiedy odnajdą coś, te wszystkie informacje są przekazane do góry, do prywatnych korporacji, gdzie są opatentowane, a następnie sprzedawane Wam, widzicie, za wygórowane ceny. W ten sposób medycyna działa. Także musicie zadawać pytania i nie, nie wchodźcie tylko na strony przeciwne, wiecie, jestem przeciwko temu i przeciwko tamtemu, bo pamiętajcie, fanatycy mogą być po wszystkich stronach i nigdy nie dojdziecie do prawdziwego zrozumienia, jeżeli tylko słuchacie fanatyków, nieważne po jakiej stronie. Wiecie, musimy wyciągnąć się z tej disneyowskiej indoktrynacji, że wszystko jest wspaniałe i dziecięce na zawsze gruntowo i zrozumieć jak naprawdę świat pracuje i jak ci bardzo dawno temu, którzy są właścicielami narodów i dzisiaj prawie całego świata, Mniejsza z tym, że nie macie pojęcia, nie, jakie ogromne są korporacje. Nie wiemy, czy korporacje są naprawdę oddzielne, oddzielne i niezależne od siebie, lub czy tylko jedna jest ogromna korporacja z tysiącami ubocznymi korporacji, ukry, e, ukrytych pod innymi imionami. Nie wiemy, ale na pewno w ten sposób działają i cały świat jest zarządzany jak biznes. Dlatego też wasz naród, Rzekomo, jest, jest, jego głównym celem jest produkowanie więcej produktu krajowego brutto dla tego ogromnego biznesu. W ten sposób jesteśmy dzisiaj oceniani. Nie w zależności od tego, jak przyzwoitym krajem jesteście lub jak przyzwoici są ludzie lub podobnie. Nie, liczy się tylko PKB, widzicie, i ile podatków jest zbieranych z tej ludności, widzicie. Także jesteście wszyscy szkoleni, żeby się z tym z, y, zgadzać, myśląc, że, myśląc, że jest naturalne, bo istniało, kiedy urodziliście się, to musi być naturalne i jesteście z tego do tego odpowiednio dopasowani, widzicie. Nie powodujcie zmarszczek, idźcie w tą stronę dobrej zabawy, nie jest tak źle. Faktycznie, możecie oglądać telewizję aż do śmierci i tylko tyle macie do przekazania. Wasze ulubione programy telewizyjne, jeżeli ktoś zapyta się Was, na czym polegało życie, a więc kiedyś oglądałem ten program dawno, temu, w 70-80 roku lub kiedykolwiek. To jest tra traźniejsza mądrość, którą przekazują młodszym. Jeżeli młodzi mają ochotę zapytać się, kiedyś tak nie było. Wszystko jest systemem kontrolowanym. W zasadzie to jest kontrolowane środowisko, bo wszystko dookoła was stanowi, stanowi środowisko. Widzicie ustawienie w jakim mieszkacie, jak jesteście wychowani, co, dookoła, co ci dookoła was, co jest wprowadzane do waszego środowiska, zmień coś w swoim środowisku i zmieni się sam. To samo mówili, kiedy wprowadzili radio i mój Boże, mieli rację. Następnie wprowadzili telewizję i to samo. O, ludzie lecą do domu, żeby oglądać swój ulubiony program. Co się stanie w chwili napięcia? Widzicie, czy bohater wpadł w przepaść, czy żyje? Chwila napięcia. I w ten sposób wszystko jest zaplanowane, żeby zmienić wasze zachowanie. Wprowadźcie w to szkołę o, i tu naprawdę zachowanie jest zmieniane i mogą też ukształtować zachowanie przez presję grupy rówieśniczej. To wykorzystują do maksymalnego w nowoczesnych szkołach. Stare szkoły też używały presji grupy rówieśniczej. Były prowadzone jak jakaś maszyna militarna. W Brytanii ustawiali was w szeregu przed klasą i ktokolwiek się odezwał, bez względu na pogodę, mogło nawet lać lub padał śnieg, ustawiali was pod szkołą. Wszyscy w prostych liniach. Dokładnie jak w wojsku. I ktokolwiek odez odezwał się, widzicie, kiedy powiedzieli, cisza, był winny. Winili ciebie, żebyś się dopasował. Byłeś winny za to, że wszyscy musieli stać na podwórku przez pięć minut, kiedy lał deszcz. I wszyscy byli na ciebie źli. Także oni zawsze używają większość przeciwko tym, którzy nie dopasowują się łatwo, widzicie. Dzisiaj masz być świętoszkiem w szkole i o jakimkolwiek problemie każą Wam ci dyskutować, upewnij się, że weźmiesz wskazówki od nauczyciela, aby prawi prawidłowo odpowiedzieć, I widzicie, nie to, co czujesz lub w co wierzysz, ale to, co chcę jako poprawną odpowiedź, a jeżeli nie dasz odpowiedzi, do której wszyscy wszyscy się dostosowują, jesteś wygnany. Coś z Tobą jest nie w porządku. I inni studenci, studenci są uczeni, żeby Was odrzucać, widzicie. Wszystkie sztuczki są używane. Osoba z innym punktem widzenia naprawdę nie jest widziana Obecnie. Teraz wracając do pojęcia, że jesteście częścią masowej jednostki ekonomicznej. Jesteście jednostką w większej jednostce, widzicie. Oni ustalają dosłownie w agencjach rządowych na samej górze i w tych tak zwanych zespołach ekspertów, które są przez nich niby zatrudniane, widzicie, używając Wasze podatki po raz kolejny, masywnej ilości pieniędzy również ale określają wasze DNA, widzicie historię waszej rodziny, bo mają je wszystkie, o chorobach i, i do których jesteście podatni, widzicie? Ustalają to wszystko o wiele wcześniej, kiedy jesteście dziećmi. Wiedzą, że będziecie podatni na to i tamto i siamto. I nawet wypuścili filmy, które pytały, czy powinniśmy ich sprzątnąć teraz, czy powinniśmy pozwolić żyć dłużej. Do tego to wszystko schodzi na dzień dzisiejszy. O to chodzi. Tym jest medycyna. Przez długi czas już medycyna się tym interesuje. Genetyką, widzicie? Jak naprawdę, naprawdę możecie pozbyć się poszczególnych chorób? Dla mnie było oczywiste, dawno temu, że chodziło im o... Chodziło im o jednym sposobem jest stłumienie tendencji w zarodku, zanim zaczną się innymi słowami, wykastrować ludzi, lub dosłownie, poddać eutynazji, sprzątnąć ich. O to chodzi i dyskutowali na te tematy dawno temu, zanim wy czy ja jeszcze się urodziliśmy przez duże panele stowarzyszeń eugenicznych i one nie znikły taka propos, nadal działają. Bo tak jak powtarzam, w imieniu władców na górze muszą nas wszystkich obserwować i zadecydować, jakie, wiecie, zalety ma teraźniejsze stado. Ale was, was znają doskonale, doskonale. I znowu też mają was zaznaczonych jako dzieci, ile produktywnych lat, nie biorąc wypadków pod uwagę, ile produktywnych lat będą mogli z was zyskać ile podatków ściągnął z was w ciągu waszego życia. W ten sposób ustalają wcześniej, jaki dochód rząd będzie miał. Nie żartuję. A tak naprawdę to wszystko jest dla banków, które są ich właścicielami, ci kaperzy, prawdziwi kaperzy, widzicie. Naprawdę tak jest i jest, jest już tak przez długi czas, bardzo długi. Ale wy jesteście szkoleni w dysnejowskim rodzaju rzeczywistości i zostaliście wyszkoleni, jak Russell powiedział a on pracował dla największych instytucji globalnych upoważnionych z wprowadzeniem tego systemu i jest na miejscu, powiedział, że ludzie będą wyszkoleni, żeby tylko robić te rzeczy, które są przyjemne i patrzeć tylko na to, co jest miłe. Widzicie. Eskapizm. Unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne. Tworzy to z was wieczne dzieci. I o to chodzi. Julian Huxley, i mam jego przemówienie gdzieś na swojej stronie, w sekcji archiwalnej, i mówił o tym otwarcie. My, powiedział, my musimy zepchać człowieka ze swojego postumentu jako najwyższa, żywa istota, inteligentna istota na tej ziemi. I co muszą dokonać, to dewaluować życie ludzkie. Bardzo mocno, bardzo. I dotarliśmy do tego. Jesteście na miejscu. Jesteście wycenieni na kwotę X i kiedy ta kwota jest zużyta i muszą zacząć wydawać na was pieniądze przez kompanie ubezpieczeniowe lub przez rząd lub cokolwiek, wtedy stajecie się ciężarem. Nieważne, ile włożyliście w system, widzicie w rolnictwie, co dosyć szczerzy, mogą mieć krowy i podobne, które dają bardzo dużo mleka. Ale jeżeli jedna się skaleczy i wiedzą, że nigdy nie będzie tak samo wydojna, po prostu bestie zarżną. I tak ją nazywają, bestia. I znowu jest bardzo podobne do... To ludzki instynkt jest odczłowieczenie przeciwnych żołnierzy w czasie wojny. A w rolnictwie nazywają zwierzęta bestią. Musicie zarżnąć bestię. Bo dla psychiki ludzkiej jest łatwiej zarżnąć kogoś, od kogo jesteś oddalony emocjonalnie. Bardzo interesujące ale ilita widzi nas w podobny sposób, zarżnąć ich, a następnie oczywiście rolnik wywiezie tę bestię na ubój i zarabia na tym mimo wszystko. Z nami oczywiście duzi chłopcy dawno temu zastanawiali się, jak mogą zrobić pieniądze na naszych trupach i robią to, czytałem artykuły. Aktualnie produkują z nich nawozy, uzupełniają dziury na waszych drogach, mieszają popiół z rodzajem smoły i uzupełniają dziury. Ten, ten, ten artykuł też czytałem. Niesamowite. Sam nie widziałem, zanim nie przeczytałem. I, I tak, tak, my mamy dużo różnych wydolności, wiecie, zyskowność nawet po śmierci. Nic nie powiecie, bo jesteście trupem, prawda? Kiedy jesteście nieżywi, nie macie żadnych praw, bo chciałbym za, zobaczyć trupa w sądzie walczącego o to, czy jego części mogą być użyte, czy nie, widzicie. Raczej się to nie zdarza. Widzicie, ludzie, którzy zarządzają światem, nie są tacy jak wy. Oni naprawdę używają, że są najlepsi. Poznałem paru z nich. I są bardzo otwarci o potrzebie, o własnej potrzebie, żeby pozbyć się dużej części społeczeństwa. I, I muruje cię, kiedy słyszysz, jak niektórzy ludzie z mocą lub należą do instytucji, które mają moc, żeby to wykonać, dyskutują na ten temat z doskonałą jasnością, wydaje się, doskonałym zrozumieniem, o czym mówią i z rodzajem prawie złości w sposób, w jaki to wypluwają, że ktoś musi to wykonać. I pomyślcie, co lub kto daje im prawo, żeby to wykonać. Dlaczego oni niby są tacy specjalni? Więc należą do grup, o których wspomniałem wcześniej, które są niby zwolnione od tego, ale nie są. Julian Huxley powiedział to samo. Wiele przyjdzie do nas, powiedział, którzy pomogli nam na niższych szczeblach, myśląc, że będą uratowani, bo oni planują masywny ubój. I powiedział, dowiedzą się, kiedy ich odsuniemy, że nie są aż tak pożądani, żeby być uratowani i wprowadzeni do nowego społeczeństwa. Także wszyscy są wykorzystywani i tak to wygląda, dosyć proste. To jest świat, w którym żyjemy, także na pewno wiedzą, ile jesteście warci. I niesamowite jest, że w tym świecie wiecie równości i demokracji, że w zależności od tego, co robicie i jaki macie dochód i status, tak będziecie traktowani, kiedy chodzi o reanimację lub podobne, bo na pewno już jesteście klasyfikowani do kategorii, o których nigdy nie dowiecie się. I powiem Wam coś jeszcze. Każdy szpital... Po przejściu przez izbę z przyjęć mają małe panele doktorów, starych doktorów, którzy zbierają się i po cichutku rozmawiają na temat waszego leczenia lub nawet jeżeli nie dostaniecie żadnego leczenia. I o czym następnie dyskutują w imieniu szpitala i ich pełnomocnictwa jest ile na was, ile na was wydadzą. Wszystko robią po cichutku. Trzymają to w tajemnicy, ale to robią. Robią to. W Kanadzie na przykład i innych krajach też wszyscy postępują zgodnie z Światową Organizacją Zdrowia, ONZ. I nie zapomnijcie, że Światowa Organizacja Zdrowia jest połączona z Radą Światowej Populacji, którzy teraz nazywają się oddziałem światowej populacji. Kiedyś nazywali się oddziałem populacji i depopulacji, kiedy byli częścią Ligi Narodów i ich celem jest populacja, zmniejszenie liczby ludzi na świecie gruntowo i są powiązani ze Światową Organizacją Zdrowia. Naprawdę musicie się poważnie nad tym zastanowić, bo to nie jest szalone, są za tym powody i dali upoważnienia wszystkim krajom, które się ich słuchają, taka propos, o ekonomicznej opiece ludzi i kto jest czego warty i kto nie jest. Oczywiście w zależności od waszego stanowiska w, społec w społeczeństwie, tak jak wspominałem, od tego będzie zależało, czy będę was ratować, czy nie. Jak bardzo liczycie się, widzicie. I oczywiście nie zapomnijcie, że też mogliby odmówić leczenie, które mogliby wam dać. Jeżeli jesteście tacy, jak Russell powiedział, ci, którzy się do nas nie dołączą, Ci, którzy rozumieją ten cały system i tym, których oblewają stypendium, kiedy uświadamiają sobie, że są byści, ci, którzy umieją się wypowiadać i komunikować z innymi ludźmi wraz z klasami niższymi, jeżeli nie dołączą się do nas, powiedział, będziemy musieli się ich pozbyć. To wspaniałe miejsce, żeby pozbyć się ludzi, prawda? W szpitale. Myślicie, że nigdy nie miało miejsca? Popatrzcie na historię ludzi ze Stanów, którzy wyskoczyli przez okna w szpitalu. Ci ważni ludzie, jak ich nazywają. Co? Jeżeli ktoś jest uciążliwy, bardzo proste, odmów mu leczenie. Nigdy mu nie powiedzą oczywiście w czasie, w czasie że istnieje leczenie, które mogliby mu dać, ale nie dadzą. Teraz... Znowu, te same rządy, które niby oszczędzają pieniądze przez to wszystko wywalają biliony dookoła świata na różne dziwne rzeczy, razem z wojnami oczywiście, a wojny są niesamowicie lukratywne dla dużych kompanii zaangażowanych w nie, ale tego nie zatrzymają, nie. Wydajność. Wydajność, widzicie, wiecie, wszystko musi być wykonane w imieniu wydajności. Wiecie, w przeszłości wypuścili parę filmów, które mają w sobie truizmy. Jest dużo filmów truizmu w filmach i sytuacji z prawdziwego życia. I ja pamiętam psychologiczne manipulacje robotników i jak wprowadzili psychologów, którzy... Wchodzili w imieniu właścicieli, którzy, którzy chcieli, aby na przykład ludzie byli bardziej wydajni lub żeby starsi pracownicy byli zwolnieni, wiecie, więc zamiast nieprzyjemnych konfliktów i rozpraw sądowych, chcieli, żeby ludzie zwolnieni po prostu to akceptowali, po prostu akceptowali, jak tego dokonać, więc pumpujesz ich indoktrynacją przez lata, że czasy są ciężkie i musimy mieć cięcia, cięcia, cięcia, cięcia, a następnie poszczególnych ludzi zwaniasz lub wysyłasz na przymusowy urlop bezpłatny, widzicie. Ale nie jest to aż tak łatwe. Co robisz, to przyprowadzasz tych ludzi, w których, w których chcesz dzwonić i każesz im, żeby napisali powody, dla których zasługują, żeby nadal tam pracować, widzicie. Ale znowu, takie wszystkie argumenty, wszystko jest zaplanowane przed i umieszczone w pytaniach przez gości, którzy wiedzą, co robią, a ty schylisz główkę i pomyślisz, no chyba tak, chyba nie zasługuję i zanim zdasz sobie sprawę, wyrzuciłeś się z własnej pracy i nie możesz narzekać, bo się z nimi zgodziłeś. O, przepraszam, widocznie nie wiedziałem, że, że byłem takim obciążeniem i nie zdawałam sobie z tego sprawy. To mogą zrobić z waszym mózgiem i robi już przez długi czas. Spowodują, spowodują, że akceptujecie własną zakładę. Bo to wszystko wasza wina. I uwierzcie mi, to samo teraz robię w szpitalach. Nie żartuję. Postarają się znaleźć jakikolwiek inny powód na wasz stan niż ten prawdziwy powód, widzicie. A następnie dadzą, dadzą sobie powód przez WHO żeby was nie leczyć. Coś, nie, coś niesamowitego, co? Ale jest to głęboki temat i jest więcej z tym powiązane. Tu mam to, co robię z wami w szpitalach, jak to sami dobrze wiecie. Mówiłem na ten temat w przeszłości, ale tu jest więcej. I dziś wywieszę linki do wszystkich tematów, o których mówię. I dla tych, którzy są zainteresowani, mogą sobie poczytać. Nie reanimować oczywiście i macie podstawowe pojęcie, co to wszystko znaczy. Ogólnie oznacza nie reanimować, kiedy w szpitalu i różne kraje i jakie jest ich nastawienie pod tym względem chociaż ogólnie prawie wszystkie popierają nawet kiedy to robili bez wiedzy ludzi i zaczęła prawda wypływać na jaw po prostu zmienili określenia które używali wobec pacjenta lub pacjentów nazywają to no code no code nie reanimować w skrócie DNR jest legalnym zleceniem napisanym w szpitalu lub na formie legalnej, która wskazuje, żeby powstrzymać sztuczne oddychanie lub zaawansowanych systemów podtrzymywania życia na żądanie pacjenta w razie kiedy serce przestałoby bić lub przestaliby oddychać. No Code jest powiązane z Code jako gwara na wołanie Code Blue, aby zawiadomić szpitalowy zespół animacyjny. Podobnie, podanie DNA jest najczęściej złożone przez pacjenta lub pełnomocnictwo opieki zdrowotnej i umożliwia, aby zespół medycyny opiekujący się pacjentem szanował jego życzenia. Czasami zaznaczają pozwolić na naturalną śmierć, w skrócie AND. To są skróty, które czasami zauważycie na kartach zdrowotnych, chociaż dzisiaj raczej jest to zaznaczone na komputerze i nie zobaczycie, także... Mają tu wszystkie określenia, które używali aż ludzie kapnęli się, co oznaczają, widzicie, i mają dużą listę zastępczych określeń również. DNR nie, nie reanimować, nie intubować jest następnym, ten wyjaśnia bardziej w pewnym sensie i także nie próbować reanimacji dnr te wszystkie określenia, y, które zmieniają i zmieniają, bo ludzie kapią się, co oznaczają. Oni dostają zlecenia i spełniają je tak a propos. Zastanówcie się. Teraz, jeżeli ktoś bardzo ważny by został przyjęty, by robili wszystko, co możliwe, żeby trzymać go przy życiu i żeby go wyleczyć. I wiemy, że dzieje się to cały czas, ale widzicie, my już, my, my już akceptujemy to wszystko, prawda? Akceptujemy fakt, Fakt, że ci ludzie na górze nie chodzą do szpitalów, do których wychodzicie. Oni. pamiętam jak czytam artykuł w latach 90. Był niesamowity dla mnie w tamtym czasie, bo miał do czynienia z opieką szpitalną dla polityków. I te wszystkie artykuły wyszły w różnych krajach i każdy dostał swój opis, ale nigdzie nie wspomnieli, że to, miało, to samo miało miejsce na całym świecie, we wszystkich krajach NATO i ale, ale pisało, że wszyscy politycy i wysoko postawieni urzędnicy służby cywilnej, Będyn, będą mieli całożyciową opiekę zdrowotną w specjalnych szpitalach wojskowych. W Stanach pokazał się artykuł, nie wspomnieli o żadnym innym kraju. Kanada też miała artykuł o swoich politykach, ale nie wymienili żadnego innego kraju. Wyszło to wszędzie, sprawdziłem, tak, we wszystkich krajach NATO. Ale wy chodzicie do fabryk, widzicie. Także tak, zależy kim jesteś. Teraz lata temu czytałem artykuły o Brytanii i innych krajach, gdzie wpisywali to bez wiedzy pacjentów lub rodziny i ucieszyło, ucieszyło się trochę, ale naturalnie nadal miało miejsce, ale po prostu zmienili określenia, które używali i tak dalej, żeby ba były bardziej tajemnicze. I tu mam artykuł, który pokazał się ostatnio. Opisze dziesiątki tysięcy pacjentów mają narzucone zlecenie nie, re nie reanimować bez pozwolenia rodzin. Rewizja odnalazła. W szpitale nie powiadomują krewnych, że nie zamierzają użyć sposobów potencjalnie ratujących życie na ich ukochanych według Królewskiego Kolegium Lekarzy. I pisze dalej. Ich rewizja 900 umierających pacjentów odnalazła, że jedna z pięciu rodzin nie została poinformowana o planach. Równo, doda, równorzędnie do 40 tysięcy pacjentów rocznie. I jestem pewien, że liczby są wyższe. I to jest z gazety Daily Telegraph, to pisze i także wyszło w gazecie The Guardian. Także pisze, że College ocenił, że każdego roku 200 tysięcy pacjentów miało wydane zlecenie, aby pracownicy zdrowotni nie próbowali reanimacji, w 16% przypadków badania wskazały, że nie było rozmowy z pacjentem o tym zleceniu. Przewodniczący rewizji profesor Sam Ahmed Zaj powiedział gazecie Telegraph, kiedy decyzja została podjęta, brak rozmowy z pacjentem jest nieprzebaczalna, jeżeli są świadomi i w stanie lub z rodziną. Także powiedział, doktorzy muszą być bardziej otwarci z umierającymi pacjentami. Połowa pacjentów zidentyfikowana jako prawdopodobnie umierający byli nieżywi w ciągu jednego dnia. Powiedział także, to jest y, załatwiane bardzo późno. Jako doktorzy my nie lubimy się z tym porażkować. I słonie się dalej i dalej. I to jest jeden artykuł, ale jest wiele innych też. Następny tu jest z Worcester News z um Anglii. I pisze, zlecenie nie reanimować jest nakazywane bez zgody rodzin. Znowu, bardzo podobny, pisze, 20% lub jedna z pięciu rodzin nie była poinformowana o planach. Szokujące naprawdę, ale dzieje się wszędzie, nie tylko w Brytanii. Nie ma niczego, dowiedziałem się, na całym świecie, co jest naprawdę niezależne. Każdy kraj niesamowicie jest e, wmieszany w to samo, w tysiącach różnych dziedzin, co oznacza, że gdzieś istnieje uzgodnieniowa siła. Jestem pewien. Nie, że jeden sam zaczyna coś, a inne myśli, o, chodźcie, poczekamy i zobaczymy, jak będzie się z tym powodziło. Może wtedy zaczniemy ich naśladować lub cokolwiek. Ale nie, wszystko jest wprowadzone wszędzie w tym samym czasie. A często z innymi nazwami e, tego, co chcą wprowadzić, żeby ludzi zmylić, widzicie, ale znowu te ar nawet artykuły są przeznaczone, żeby wytworzyć różne rzeczy w pacjencie lub potencjalnych pacjentach, bo ostatecznie to wszystko sprowadzi się do eutanazji. To jest naprawdę tego celem. Pamiętajcie, co mówiłem o wprowadzaniu ludzi, powiedzmy, w wieku późnych 40 lub 50 lat i korporacje, które dają im te formy do wypełnienia tych tak i nie pytań i zaznaczania pudełek. Czy naprawdę jesteś potrzebny do tej pracy? Czy naprawdę ciągniesz swój ciężar? I tak dalej, i tak dalej spowodujcie, aby pacjent sam zaakceptował: "O, ja jestem niczym, lepiej się poddać." Nawet nie pytaj się, czy coś innego mogło zrobić albo co byście zrobili dla premiera. Także tu macie. Teraz tu mam kolejny o tym, co się dzieje i jak jest naprawdę. O, jak to określić? Nic nie wychodzi z medii, co jest kompletnie oparte na faktach. Może dostaniecie troszeczkę prawdy, na pewno dostaniecie dużo propagandy, niezależnie, bo media zawsze były niesamowicie niezbędną częścią mechanizmu kontroli, widzicie? Także mamy tu ten teraz, pisze, we wczesnych latach 80. Przerabiałam ten temat lata temu. Zrozumcie, że aby zrozumieć cokolwiek, zawsze musicie się cofać i wszystko odświeżyć, bo wszystko dzisiaj jest istotne. We wczesnych latach 80. około 2000 Kanadyjczyków zostało zarażonych przez HIV, odskażonych produktów krwiopochodnych. Wiele tysięcy więcej, może aż do 30 tysięcy osób, zostało zarażonych zapaleniem wątroby typu C. W tym samym czasie, dzisiejszego dnia, 20 lat temu, Tajna Rada Wielkiej Brytanii, inaczej Rada Prywatna, inter interesująca nazwa dla instytucji demokratycznych, co jak na przykład Brytyjska Wspólnota Narodów, Tajna Rada Wielkiej Brytanii wydała nakaz stworzenia Królewskiej Komisji Dochodzeniowej. Teraz Królewskie Komisje są zakładane przez rządy w brytyjskiej wspólnocie narodów, kiedy coś naprawdę zostało spieprzone i do niczego nie prowadzą. Ciągną się przez lata, ale nie prowadzą do niczego. Wszystko zawsze jest niejednoznaczne. Tak czy owak, było to dochodzenie do systemu krwiopochodnego, Częściej zwane dochodzenie Krewer. Nazwali to tak chyba po, po sędziu, który był za to odpowiedzialny. Chociaż AIDS był po raz pierwszy zgłoszony w Kanadzie 27 marca 1982 roku, zajęło 3 lata, zanim Kanadyjski Czerwony Krzyż, który zarządzał systemem ofiarowania krwi w kraju, Sprawdź, czy krew jest skażona hitem, ale tak jak sędzia Horace Crever, w szczególności w swoim raporcie, który miał ponad 1200 stron, wina za to, za to co nazwał ogólnonarodową katastrofą zdrowia publicznego, nie opiera się tylko na jednej instytucji, która zareagowała za wolno do nowo objawionej choroby śmiertelnej. Dowiedział się, że wina leżała w wielu miejscach. Jednym ze świadków koronnych, zawołanych przez komisję Krewer był dr Don Francis, wybitny epidemiolog, który był jednym z pierwszych osób, sygurując, że AIDS musi być spowodowany przez czynnik zakaźny. Dr Francis niedawno usiadł z Georgem, aby podzielić się swoim życiem i pracą i to musiało być w telewizji tego samego roku, także gdzieś tam istnieje. Ten aktualny wywiad, który ten facet przeprowadził, tak czy owak pisze, po miesiącach przesłuchań, które, które zawierały zauzawione oświadczenie od poszkodowanych i lata dochodzeń, dochodzenia trwały lata, co? I prawnych zapasów związanych z możliwością, czy komisja miała prawo, aby wymieniać nazwiska zamieszanych. Nie wydadzą pieniędzy, miliony i miliony, które wydają na te tak zwane dochodzenie. Nie wydadzą ich na pacjentów w szpitalach. Ci po prostu umierają. W każdym razie sędzia Krever opublikował swój przełomowy raport w 1997 roku. Pisze, że związek między Czerwonym Krzyżem i Federalnym i prowincjalnymi rządami był dysfunkcyjny, co wynikło, że kraj miał brak narodowej policji związanej z krwią. Potrzebowali miliony i miliony, żeby się tego dowiedzieć, co? I ludzie, którzy mieli hemofilię w Kanadzie, wszyscy pomierali. A, pisze, brak jasnej polisy odnalazł wynik w serii katastroficznych decyzji, włącznie z importowaniem plazmy zebranej od grup wysoko, wysokiego ryzyka z więzieni w US, nie używając badań, które mogły złapać do 90% przypadków zapalenia wątroby typu C. Nie użyli tych badań. Pisze, opóźnienie opuś... zakupu bardziej bezpiecznych, poddanych obróbce ciemnej krwiopodobnych produktów dla hemofiliaków przez pragnienie aby wpierw zużyć produkty potencjalnie skażone. O, mamy tyle produktów, choć się wpierw zużyjemy go. Może ich zabije, ale może nie zauważą. I niepowodzenie w odnalezieniu ludzi, którzy potencjalnie, potencjalnie zostali zakażeni. Wszystko było zrobione specjalnie. Takich błędów się nie popełnia. W każdym razie w wyniku raportu kontrola nad programem krwi została odebrana od Czerwonego Krzyża i nowa agencja federalna kanadyjska obsługa krwi została założona, żeby działać blisko do rządu, oprócz w kłybie i tak dalej. W 2001 roku Sąd Najwyższy postanowił, że Czerwony Krzyż był nieumyślny w wczesnych dnia kryzysu AIDS, szczególnie w porównaniu do tego, jak władze w Stanach Zjednoczonych zajęły się nowo objawioną chorobą i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie skażone, nowa sztuka, oni wypuścili sztuki i filmy też i otwarzania o zaka, e, zakażonej krwi, widzicie. I ja e, dawno temu dałem przemówienia na ten temat, które było o wiele bardziej intensywne, które znajdziecie w sekcji archiwalnej lata temu. I tu jest jeden e, starszy artykuł o tym. Krwiożercy z Arkansas, Clintonowie, więźniowie i handel krwią. Tak, bo Bill Clinton był w to zamieszany. Kiedy został gubernatorem Arkansas, stary był. stanowa komisja więzieniów, wręczyła tłusty kontrakt dla kompanii z Little Rock pod imieniem Health Management Associates HMA, Kompania dostała wypłatę 3 milionów dolarów na rok, aby zarządzać usługami medycznymi dla stanowego systemu więzieniu, który, która została oskarżona pożyczeniu przez Sąd Najwyższy w USA jako złe miejsce zarządzane przez złych ludzi. HMA nie tylko zarabiało pieniądze przez dostarczanie medycznych usług dla więźniów, ale też zaczęli dochodowe przedsiębiorstwo boczne pod imieniem Górnictwo krwi Nazywało się tak, to nazywali. Kompania płaciła więźniom 7 dolarów za około pół Hema następnie sprzedawało krew na międzynarodowym y, rynku plazmy za 50 dolarów za pół litra. Widzicie, to Rothschild znowu, on zarabia pieniądze, kiedy krew leje się na ulicach z ramion. 50 dolarów za niecałe pół litra, dzieląc dochody na połowę z, z Wydziałem więzi, Więziennictwa z Arkansas, także to ich łapówka. Wszyscy zarabiali, pacjenci dostali 7 dolarów za prawie pół litra lub źródła, powinienem powiedzieć, więźniowie, a reszta pieniędzy, większość, została podzielona na pół z, z Wydziałem więzie Więziennictwa z Arkansas. Pisze, skoro Arkansas jest jednym z nielicznych stanów, które nie płacą więźniom za pracę, więźniowie byli częstymi, da częstymi dawcami w tej tak zwanej klinice krwi. Setki więźniów sprzedawało aż do litra krwi co tydzień dla HMA. Następnie krew była sprzedawana dla kompanii farmaceutycznych, takich jak Bayer i Baxter International. Tak a propos, a propos, Baxter International jest jednym z największych producentów szczepionych, jakich możecie sobie wyobrazić. Banki krwi, jak na przykład czerwony krzyż i tak zwane podzielacze krwi, którzy przemieniali krew w dla homofiliaków. E, teraz wszyscy widzieli, mieli wspaniałe filmy dokumentalne, które wyszły na ten temat, e, wiesz linki dziś wieczorem, bo jest niesamowite, widzieli na każdym kroku co się dzieje i naprawdę nie dbali, co mi mówi, że ci na górze wcześniej, wcześniej zaplanowali jak to wszystko ukryć. Kompletni byli tym przyjęci. Sprawiedliwość ma miejsce tylko w niektórych filmach fikcyjnych. I też pamiętam, jak oglądałem króciutki program na jednym z programów kanadyjskich, może CBC, i to była duża kompania i pokazali wam jednego gościa, który był kupcem dla Kanady w tamtym czasie, który był skonfrontowany o szczeblach swojego biznesu. Była to jedna z kompanii laboratoryjnych gdzieś tam. I, I kiedy był zapytany, dlaczego kupował zakażoną krew, odpowiedział, że to biznes. Była tania. I zapominacie, że dla tych ludzi wszystko jest biznesem. My jesteśmy ich biznesem. My wszyscy. Nieważne, co robisz, jesteś częścią biznesu. I to jest dosyć długi artykuł, nie będę go całego czytał, tylko wspomnę, bo jest bardzo ważne, żebyście zdali sobie sprawę z tego, co naprawdę się dzieje i zmądrzejcie się. Zmądrzejcie. Zapomnijcie o swojej indoktrynacji z fikcji i doktora Kildare i tych śmieci i wszystko, co się ukazało w międzyczasie. I wspominają w tym artykule też, że Clintonowie byli w to zamieszani przez Leonarda Dunn, który był bankierem w Little Rock który zarządzał tą kampanią HMA, HMA, nazywała się, Don, Don był politycznym sprzymierzeńcem i przyjacielem Clintonów, został wyznaczony przez Clintona, aby siedzieć na komisji rozwinięcia przemysłowego w Arkansas i służył jako przewodniczący finansów Clintona Kampanii Gubernatorskiej w 1990 roku. Hmm. I uh, znowu ta company, uh, następna uh, yeah, kompania, następna kompania stworzona dla Clintonów, nazywała się the, Madison Guarantee Oszczędności the, the, i Pożyczki, the, the która osiągnęła line, rozgłos w skandalu Whitewater. W skandal Whitewater. Zrozumcie, niektórych ludzi nie można dotknąć, czy zastanawiają was Clintonowie kiedykolwiek i słyszycie jak krzyczą, o tak, wszystko wyjdzie w sądzie, czy naprawdę myślicie, że pójdą do sądu za to wszystko? Zapomnijcie o tym. Clintonowie byli wybrani jako nastolatcy, aby spełnić rolę na świecie. Zostali wybrani oh, dawno temu, w ten sposób wszyscy ci ludzie są wybierani i CIA chroni ich i wszystko, co mogłoby ich wydać, jest trzymane od nich na odległość. I oni nie są jedyni. I tu mam następny e, film dokumentalny o skażonych produktach pochodnych dla hemofiliaków. Jest dobry, Warto do oglądnięcia. na to link. I także faktor 8. Skandal krwi z więzień w Arkansas. Piszę tutaj. Jest długometrażowym filmem dokumentalnym napisanym przez filmowca z Arkansas i dziennikarza śledczego Kelly Duda. Używając wywiady i prezentując dokumenty i materiał filmowy, Duda twierdzi, że przez ponad dwie dekady system więzie więziennictwa w Arkansas zarabiał na sprzedaży osacza krwi zebranego ob więźniów zarażonych wirusowym zapaleniem wątroby i AIDS. Film dokumentalny twierdzi, że tysiące ofiar, które otrzymały transfuzję jednego z krwiopochodnych produktów, pochodzących z tych produktów osacza krwi, faktor 8, w rezultacie umarło. Teraz przeskoczymy do tej części. Wspominałem, jak Kanada w pewnym czasie, podczas II wojny światowej, światowej, przodowała świat lub aliantów. Kanada była na czele w bakteryjnym działaniu wojennym. My wyprzedzaliśmy wszystkich w używaniu różnego rodzaju biologicznych środków bojowych wraz z kleszczami, które były wytworzone, wytworzone żeby przynosić choroby. Stworzyli je specjalnie, żeby mogły przynosić dawkę nasycającą. Także jedno ugryźnięcie przez to cholerstwo mogło cię zabić w przyszłości, by wpuściły więcej bakterii lub wirusa lub czegokolwiek do ofiary to samo z komarami. Kanada chyba do dzisiaj koduje największe komary na świecie, modyfikowane oczywiście, aby przynosić większe ilości bakterii i wirusów do celu. Nazywają to dawką nasycającą. Jeżeli nie dostaniecie wystarczająco naraz, wiecie, wasze ciało może to przezwyciężyć, także potrzebujecie dawkę nasycającą, żeby wystartowała w waszym systemie. Także wywieszę śmiertelni sojusznicy. Wymieniałem wcześniej tą książkę. Wyszła temu od dziennikarza z gazety Toronto Star i nazywa się Tajna Wojna Kanady 1937-1947 przez Johna Bryden Byry Główny tytuł śmiertelni sojusznicy pod tytuł Tajna Wojna Kanady. I została napisana w 1989 roku. Książka jest o tajnej wojnie Kanadzie od 1937-1937, ale także w pewien sposób wnioskuje do 1989 roku trochę i dowiecie się, że wielcy bohaterowie w nauce, jak profesor Banting, który był lepiej znany za insulinę, wiecie, stworzył insulinę i przeprowadzał badania na zwierzętach, tak, żeby stworzyć coś, co by pomogło cukrzykom przeżyć, ale także był bardzo zamieszany w wirusowych i bakteryjnych środkach bojowych. Podczas II wojny światowej, zda, światowej, zdaje mi się, lub przed wojną, ale na pewno wiele z tych pomysłów zostało spełnionych, na pewno dla wojskowo-przemysłowego kompleksu a następnie wywieszę link do późniejszej książki dla tych, którzy chcą przeczytać późniejszą o, o rze, rzeczach odtajnionych z kanadyjskiego założenia do czynienia z działalnościami wojennymi i bronią biologiczną. Ale znowu, te rzeczy zostały odtajnione, wiele z tych rzeczy nie jest odtajnionych i nigdy nie będzie, um, szczególnie doświadczenia na populacji generalnej. Istnieje tyle doniesicieli ze Stanów o badaniach, w których wojska amerykańskie, kiedy byli w Brytanii, było zamieszane lub doświadczenia, których byli świadkami przeprowadzone na ludziach w Brytanii, rzeczy, którymi byli spryskiwani, rakotwórcze rzeczy na dużej powierzchni Anglii, naprawdę bardzo długa historia rządów, które badały przeróżne rzeczy na swoich ludnościach. Kanada też miała lata temu, pamiętam, byli żołnierze, eks-żołnierze, pozostali z II wojny światomy, światowej, może z wojny koreańskiej, skądś, e, gdzie niby znaleźli ochotników. W krajach brytyjskiej, wspólnoty, w wojsku, jeżeli jesteś ochotnikiem, to najczęściej znaczy, że zmusili cię do czegoś. W każdym razie ci goście dosłownie musieli iść po terenie, kiedy byli spryskiwani. Niby po to, żeby wypróbować sprzęt i powiedziano im, o nic się nie stanie, może poczujecie delikatne mrowienie na skórze. I niektórzy z gości ostatecznie lata temu, zostało ich tylko dwoje, spotkali się razem i chcieli sprawdzić swoich koleżków z wojska. Okazało się, że większość umierała na raka. To jest typowe. Każdy kraj przeprowadza testy na swoich żołnierzach. Każdy kraj. Rosja przeprowadzała. Wiem, że wiele lat temu wyszedł doskonały film dokumentalny, gdzie pokazali wam w Stanach i Rosji te same badania atomowych działań, działań wojennych przeprowadzane na własnych wojskach w tym samym czasie i na cywilach. Wracając teraz do badań na ludzkości, o um, link do incydentu owiec z Dugway ze Stanów. Też nazywa się School Valley, gdzie wojsko amerykańskie spryskiwało gazy paraliżujące, które były śmiertelne. Jeden z zaworów niby utknął i przez, przez przypadek spryskał tysiące owiec i gospodarstwo, którego rodzina też miała objawy do pewnego stopnia. Ale nie wiem i bym bardzo chciał dowiedzieć się co się z nimi stało, ale owce wszystkie poumierały, tysiące ich. To oczywiście był błąd, tylko błąd, ale tak, wo tak, wojsko testowało śmiertelne czynniki nerwowe, jak to je nazywają. I pamiętajcie, to zawsze błąd, nie popełniasz takich błędów, po prostu tego nie robisz, nie robisz, tak nie ma. Wszyscy jesteśmy świnkami doświadczalnymi dla tych dużych chłopców, bo oni chcą upewnić się, że przyżyją, oczywiście. I naprawdę tak jest. Czy kiedykolwiek, kiedykolwiek słyszeliście o jednym z elity, który zgłosił się na ochotnika i popełnił samobójstwo, żeby pokazać nam drogę? Nie. Czy widzieliście kogoś ze środowiska akademicznego? Nie. Ci, którzy mówią wam, żebyście to zrobili? Nie. I nie zobaczycie. To jest pierwszy trop, że jesteście kantowani w czymś. Ale oczywiście dają wam przeróżne wyszkolone współczucie. Kiedy chcą, żebyście wy to zrobili, O, był tak dobry. Może nawet wspomnę cię w telewizji w twoim regionie. Wiecie, stary system sowiecki miał małe żarty o pracownikach miejscowych, na przykład najlepszy pracownik tygodnia i tak dalej, bo wszyscy pracujecie dla większego dobra społeczeństwa, kiedy nie macie nic dla siebie, widzicie. Ale czujecie się tak dobrze, z oni zmieniają rzeczywistość tego, co robicie i rzeczywistość tego, że prawie nic z tego nie, nie zyskacie, aby spowodować że jesteście dumni, że głodzicie siebie i tak dalej. Wszystko, Wszystko dla większego dobra. To wspaniała sztuczka, prawda? Więc tą samą sztuczkę możesz użyć wszędzie indziej. Prawda? O, ja się wyeliminuję i zużyję mniej zasobów, bo nie będzie mnie, żeby je użyć, także pomagam światu. Stajecie się męczennikami, nowymi religijnymi męczennikami, zielonymi męczennikami. Jeżeli uda im się tu przyprowadzić ludzi, przynajmniej żeby siebie wykastrowali, już mieliśmy paru maluchów ze szkoły, którzy zgłosili się na ochotnika ze swoim wypranym mózgiem, mówiąc, że chcieliby się wykastrować, żeby ocalić świat. A nie widzieliście, żeby elita to robiła lub ich dzieci? Nigdy nie słyszeliście i nie usłyszycie. Rozumiecie, że jeżeli wszyscy byliby świadomi tego wszystkiego i wszyscy naprawdę odczuwaliby, co to znaczy dla siebie i wszystkich dookoła, ten system by nie istniał, by zawalił się. Dlatego wasza indoktrynacja musi być prawie idealna. I dla większości ludzi jest. I wiedzą to wszystko przez waszą gadkę, elektroniczną gadkę. Każdego dnia zbierają wszystko od wszystkich. Jest dołączane do waszych profilów osobowości i powiększane dziennie. I wy pomagacie im, widzicie. Musicie być przewidywalni, jest to bardzo ważne. Teraz, kiedy masz wszystkie wcześniejsze plany zakończone usunięcia ciąży, zaczęły się... Znowu Julian Huxley powiedział, że musimy zrzucić człowieka ze swojego postumentu jako najwyższa istota i życie jest święte i tak dalej. Wszystko to zostało osiągnięte. To następnie zaczęli usunięcia i następnie mówisz, więc chodźcie, zajmiemy się tymi bardzo, bardzo starymi i odmówimy im rzeczy, bo przecież nie, nie są pożyteczni, tylko konsumują. I następnie wprowadzasz eutynazję. Celem dawno temu była eutynazja, widzicie. Wydolność, widzicie. pozbędzie się całej nośności, umarłego drzewa. Pozbędźcie się, widzicie. Wydolność. Świat jest biznesem, prawda? Tu jest świe uh, świeży uh, artykuł, ustawa C-14. Członkowie parlamentu bę będą głosować na federalną ustawę na wspomagane C14. samobójstwo, kiedy parlament wróci And w ostatnim two, tygodniu maja, wiadomości CBC. Uh, Godbauch, I następny też, Neil Goldberg, ustawa C-14 jest za bardzo ostrożna, ale dobrym zaczęciem. Jest dobrym zaczęciem, yeah. widzicie, yeah. za yeah. bardzo ostrożna, widzicie. Then, uh, I ten następny też. Śmierć, godność i debata z i ten jest ze Stanów. Także widzicie, dzieje się to wszędzie w tym samym czasie i niewątpliwie, ja nie wierzę, że ktokolwiek powinien być zmuszony, a, kto naprawdę cierpi z chorobą terminalną, naprawdę cierpi i naprawdę chce umrzeć, zostawcie go w spokoju. Widzicie, w przeszłości zawsze znaleźli drogę, aby poradzić sobie z takimi przypadkami, widzicie, ale... To była ich decyzja. Zaproście rząd i naprawdę macie problem. Kiedy wprowadzicie rząd, kiedy lekarze są nadmuchanymi biurokratami, którzy pracują dla rządu, bo teraz tym są pod systemem narodowej opieki medycznej, mam nadzieję, że rozumiecie, teraz macie problem. Uwierzcie mi, macie problem. Wiemy, że Holandia była pierwszą bazą próbną, żebyśmy się do tego przyzwyczaili i już horrory stamtąd wyszły. Ludzie zamordowani, którzy nie chcieli umrzeć, jedna była zakonnicą, nie chciała Eutanazji. i podali jej niechcący, przynajmniej tak mówią. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Wiecie... Wyszło na jaw lata temu, jak w Chinach sprzedawali narządy więźniów na całym świecie, wkładasz zamówienie, podajesz typ własnego DNA i tak dalej, wkładasz zamówienie i mówisz, co potrzebujesz i było załatwiane bardzo szybko wątroba w idealnym stanie lub inny organ. Duże, duże pieniądze oczywiście, duża w tym kasa, tak jak mówię, mogą zrobić dużo na trupach i umierających i całą resztę. I przyzwyczailiśmy się do tego, nawet mieli ruchome furgonetki, które to wykonywały. Wprowadzili więźnia i koniec, i usnęli organ na miejscu. W Holandii, kiedy przyzwyczaili nas do pomysłu, mieli małe furgonetki. Czytałem artykuły lata temu które przyjeżdżały do domu do termicznie chorego pacjenta. Widzicie? To jest werdykt. Termicznie chory. Także w momencie, kiedy to usłyszysz, myślisz do siebie o, nie zależy, czy go zabiją. Widzicie, jak wasz umysł zaczyna się tego, z tym zgadzać? Wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Pracujesz w korporacji, dają ci formę, dlaczego ja powinienem zostać w swojej pracy? I masz tu pytania, aż wypiszesz się z własnej pracy. O, widocznie masz rację. Zdaje mi się, że powinien być bity i poniżony, i powinienem odejść w, odejść w hanibie. Tak, tak to robisz, prawda? Działa bardzo dobrze. Psychologia, psychologia, behawiorizm. Także zawsze mówię, macie ludzi, którzy mózgi zostały wyprane, więc jest za dużo ludzi, za dużo ludzi. Przerabiałem to w przeszłości. Tak, jest za dużo ludzi, ale, ale jeżeli jest za dużo ludzi na świecie, Dlaczego przyprowadzają więcej do Waszego kraju, który słuchał się wszystkich reguł, miąc mniej dzieci, więc jest Was niewystarczająco, żeby spłacać dług narodowy, porządek z chaosu, stwórz chaos, chaos wybuchnie, kiedy nie ma logiki dla Was ugrzeźniętych pomiędzy. To jest tego celem, ludzie. Jest to zamierzane. W każdym razie nie będę więcej o tym nudził na dzisiaj, moje gadu już jest obolałe, ale tak jak mówię, myślcie, myślcie za siebie. Zawsze powtarzam ludziom, żeby spróbowali lub prosiłem, żeby spróbowali. Tylko myślcie za siebie. Niestety generalnie wrócą z czymś, czym zostali indoktrynowani, co wskazuje, że nie potrafią i nie myślą za siebie. Oczywiście zajmuje trochę energii, żeby, żeby myśleć za siebie. Od Hamisza i ode mnie, z Ontario w Kanadzie, strasznie spryskanej oczywiście, bo to jest jeden z pierwszych regionów, gdzie zaczęli pryskać. Faktycznie, stara opowieść z tych rejonów ku Manitoulin, to jest miejsce, gdzie te dziwne infekcje grzybowe zaczęły się pokazywać, masywne. Taka a nieważne jak dobry jest wasz system odpornościowy, zdrowy czy chory, ludzie chorują i tak. Nieważne ile masz lat, także ludzie chorują. Ale to nie ma nic wspólnego z ciężkim spryskiwaniem obszaru próbnego w tym rejonie, bo to też jest obszar próbny. Bardziej spyskiwane niż inne obszary tutaj, ale to chyba była Espaniola, gdzie e, wpierw się wydarzyło. Przeczytajcie, co się stało w Espanioli, gdzie wyszli na początku z niższego szczebla. Lata temu, w latach 90., spryskali cały obszar i nagle ludzie w regionie i zwierzęta w lesie miały porunienia, zapalenia płuc, śmierć. To były amerykańskie samoloty, tak a propos, bo latały o wiele niżej i mieszkańcy dobrze widzieli, kto to był. Ale znowu rzeczywistość się nie liczy, prawda? Kiedy wielkie rządy zarządzają. Od Hamisza i ode mnie, z Ontario w Kanadzie, niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.